Wiele osób kojarzy badania psychologiczne z kontrowersyjnymi eksperymentami, w czasie których osoby badane zostały narażone na dyskomfort psychiczny. Takimi badaniami były np. eksperyment więzienia Stanfordskiego Zimbardo lub eksperyment Milgrama. Czy w takim razie wciąż przeprowadzane są tak niebezpieczne badania? Jakich zasad musi trzymać się badacz, aby jego badanie zostało przeprowadzone zgodnie ze standardami etycznymi? Przede wszystkim obecnie naukowcy muszą uzasadnić, czemu ich eksperymenty są potrzebne, czy faktycznie wniosą coś nowego do psychologii i czy nie ma prostszych i bezpieczniejszych metod. Ważna jest ocena zagrożeń i etyczności eksperymentu. Niezbędne jest uświadomienie badanym, na czym dokładnie będzie polegał eksperyment i uzyskanie od nich niewymuszonej zgody. Jeśli naukowiec nie może ujawnić, na czym naprawdę będzie polegać badanie, musi wyjaśnić to po przeprowadzeniu eksperymentu. Należy również zredukować lęk badanych, dać możliwość rezygnacji w dowolnym momencie procedury i zapewnić badanym anonimowość. Wszystkie te zasady sprowadzają się do tego, że interes badanych pozostaje wartością nadrzędną, a badacz bierze pełną odpowiedzialność za to, co wydarzy się w trakcie trwania eksperymentu.